Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 kwietnia jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Liczymy na pełną współpracę Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, mówi minister sprawiedliwości. Kolejne rozmowy pokojowe między Iranem a USA proponuje Pakistan. Pośpiech nie zawsze jest wskazany, zwłaszcza w pociągu nieśpiesznym. PKP Intercity tak świętuje swoje 25-lecie. Ja bym mógł prowadzić takim wielkim pociągiem. Liczymy na pełną współpracę ze służbami węgierskimi, mówi minister sprawiedliwości w sprawie posłów PiS Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Polska prokuratura chce im postawić zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że zwycięzcy wyborów na Węgrzech umożliwią postawienie byłych ministrów przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Liczymy, że w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę i ten azyl polityczny, który był ochroną dla osób podejrzewanych o bardzo poważne przestępstwa w Polsce. Zostanie zdjęty, ten parasol ochronny przestanie działać i będziemy mogli te osoby postawić przed Polskim wymiarem sprawiedliwości. A lider zwycięskiej partii TISA, Peter Modzior, zapowiedział, że Węgry nie będą składowiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego profesor Włodzimierz Wrubel. Kolejną rundę rozmów pokojowych między Iranem a USA prokonuj, po, proponuje Pakistan. Pomimo amerykańskiej blokady, Cieśninę Ormus pokonał tankowiec objęty sankcjami. Informację w tej sprawie zebrał Tomasz Sajewicz.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 marynarki wojennej Wormuz będzie jednoznaczne z naruszeniem zawieszenia broni. Władze w Islamabadzie podejmują intensywne działania, żeby nakłonić Teheran i Waszyngton do powrotu do stołu rozmów. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio. Korea Południowa zapowiedziała przyspieszenie procedury dostępu polskich producentów do rynku żywności w tym kraju, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu przebywa z wizytą w Azji. W pierwszej kolejności odwiedził Seul. A o szczegółach nasza specjalna wysłanniczka do Korei i Japonii Agata Król. Nasz kraj od kilku lat stara się o możliwość sprzedaży wołowiny do Korei Południowej. Na południe Półwyspu Koreańskiego trafia najwyższej jakości mięso. Premier Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem Lidzem Jungiem przekazał pozytywne wieści. Z wielką radością przyjęliśmy deklarację strony koreańskiej o gotowości przyspieszenia, radykalnego przyspieszenia procedury, jeśli chodzi o dostęp do rynku żywności w Korei dla naszych produktów, w tym dla wołowiny. Rozmowy z koreańskimi władzami zdominowały tematy związane z sytuacją geopolityczną i obronnością, technologią i nauką, a także wymianą produktów i gospodarką. Ostatni z tematów będzie równie ważny podczas spotkań z władzami Japonii i przedstawicielami tamtejszego biznesu z Tokio. Agata Król, Polskie Radio. We wrześniu ruszą prace przy budowie portu Polska. W pierwszej kolejności zostanie przygotowany grunt pod budowę fundamentów terminala lotniskowego i węzła kolejowego. Spółka CPK dysponuje już decyzją środowiskową. Konieczne jest jeszcze przeprowadzenie wywłaszczeń, mówi prezes spółki Filip Czernicki.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 Według rządowych planów Port Polska będzie otwarty pod koniec 2032 roku. A już w piątek pierwsi pasażerowie będą mogli wyruszyć w podróż pociągiem nieśpiesznym. Skład złożono z wagonów, które jeździły po polskich torach w latach 80. -tych. Spółka PKP Intercity w ten sposób obchodzi swoje 25-lecie. Wczoraj pociąg wjechał na dworzec Warszawa Główna. Bardzo to, to jest luksus! Taki stary pociąg to naprawdę w nim jest fajnie. Ja bym mógł prowadzić takim wielkim pociągiem. Nawet nie spodziewałam się, że takie wrażenie po wejściu do pociągu będę odczuwać. Jest Świetnie przywołuje bardzo dobre wspomnienia, gdy te podróże kiedyś wyglądały zupełnie inaczej. Zachęcam do zajrzenia do toalet, bo tam mamy oryginalne takie młynki mydelniczki z oryginalnym mydłem, które jest mielone w wiórki, a mydło pozyskaliśmy z Mazur, z ostatniej wytwórni tego typu mydła. Pociąg spotkamy praktycznie na większości tras, będzie kursował po całej Polsce. Piątki, soboty, niedzielę ten pociąg spotkamy na wielu trasach krajowych. Wsiąść do pociągu nie jest piesznego, nie dbać o bagaż, ale już o bilet prosimy zadbać we własnym, dobrze pojętym interesie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Wstęp biletowany to między innymi na mecze Ekstraklasy, a teraz właśnie o sporcie Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry, trafiłeś. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się 28. kolejka. Ostatni akcent wybrzmiał w Gliwicach, gdzie zmierzyły się walczące utrzymanie, podobnie jak ponad połowę Ekstraklasowej stawki. Piast z pogonią Szczecin, górą goście. Portowcy wygrali 2 do 0 ku cieszy trenera Tomasa Thomas Berga. To bardzo ważne zwycięstwo. Stawialiśmy w przygotowaniach na stronę mentalną i w tym meczu to zadziałało. Zasłużyliśmy na wygraną. Stała za nim ciężka praca wykonana na boisku Dobrze mi się to oglądało Piękne zwycięstwo które nieco oddaliło pogoń od strefy spadkowej. Jest na 12 miejscu. Piast jest 13, a liderem Lech Poznań. Grali także na wyspach w Premier League, a tam niespodzianka na Old Trafford. Trzeci w tabeli Manchester United przegrał 1-2 z 15 Leeds, a oba gole dla przyjezdnych strzelił Noa Okafor. Dzisiaj przypomnę mecze rewanżowe w finałach Ligi Mistrzów. Barcelona jedzie do Madrytu odrabiać straty z pierwszego meczu przegranego z Atletico 0-2. Gonić musi także Liverpool. Podejmie Paris Saint-Germain. Paryżanie podwieżą Eiffla wygrali 2 do 0 W siatkówce w Plus Lidze to czas półfinałów Walka trwać będzie do dwóch zwycięstw A w pierwszym pojedynku zmierzyły się wczoraj W Warszawie projekt z Bogdanką Lublin Górą broniący tytułu Goście wygrali 3 do 1 A w imieniu drużyny wypowie się Marcin Komenda No tak, bezcenne zwycięstwo To jest najważniejsze, bo momentami mieliśmy pewne problemy, natomiast one też wynikały z dobrej gry projektu, bo to jest naprawdę klasowy zespół, bardzo mocny i dlatego mieliśmy pewne problemy, ale to się nie liczy. Wygrywamy mecz i jesteśmy krok bliżej tego, tego finału. Drugie starcie w sobotę w Lublinie. Tego samego dnia w drugiej parze półfinałowej zmierzą się Aluron Zawiercie za z Rysowią Rzeszów. Aluron prowadzi 1 do 0. I jeszcze snuker na koniec. Przed szansą na pierwszy historyczny awans do głównej drabinki Mistrzostw Świata stanie Antoni Kowalski. Ta sztuka nie udała się jeszcze żadnemu Polakowi. W decydującym meczu kwalifikacji 22-latek z, z, z Zielonej Góry zmierzy się dzisiaj z doświadczonym balijczykiem Jamie Johnsem. Niestety rozgrywka odbędzie się przy stole bez kamer, więc transmisji nie będzie. Ach, jaka szkoda. Takie emocje w tym snookerze człowiek by obejrzał. Na flesz na skorze będzie. A, to same numerki. Tak. No, Niewiele nie to zmienia. Wtorek na ogół będzie pochmurny. W poszukiwaniu słońca proszę się kierować do Suwałk. Ewentualnie, bo tam dziś słońca nieco więcej popada głównie wieczorem. To na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce. A termometry pokażą na ogół od 12 do 18 stopni. To wczesnym popołudniem. Zapraszamy.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 Żegnamy reklamy. 8,5 osiem, osiem minuty po siódmej. Zapraszamy do trójki. A jak się wytłumaczyć małżonce, jeśli zapyta, dlaczego rodzina jeszcze nierozliczona i pity niezałatwione w połowie kwietnia? Bo, bo kolega pytał, dwie dwójki i siedem trójk. Osoby inteligentne, bardzo inteligentne, wszystko robią na ostatnią chwilę. I trzeba powiedzieć, kochani, zobacz, jestem tak mądry, że muszę to zrobić na ostatnią chwilę. A tak, tylko że po 10 latach małżeństwa to ona nie uwierzy, to znaczy ta żona kolegi Ja w sprawie Pitu, lepiej powiedzieć teraz, że zbiera się na wakacje i żeby nie wydać na głupoty, więc rozliczam go później, żeby te pieniądze zachować Te ze zwrotu no to sprytnie, sprytnie. O tłumaczenia z Księżyca też dziś Państwa pytamy. 22 i 7 trójek, ten numer poleca się jakby co. Za chwilę porozmawiamy za to o innym obywatelskim działaniu. Nie o obowiązku, jak w przypadku podatków, ale o możliwości, z której być może warto skorzystać. And go. She want a whole lot of something to fall, If you are obstacles, you just drop your code. Cause one mug you don't stop the show. No. Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o zakazie korzystania z telefonów w publicznych szkołach podstawowych. 30-dniowe konsultacje, ale już chwilę trwają, więc każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinię dokładnie do 23 kwietnia. Jak, po co i czy to w ogóle może coś zmienić? A z tymi pytaniami zwrócimy się do Ewy Stokłuskiej z Fundacji Stocznia. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry. No i y, pierwsze moje pytanie y, wynika z tego, co przeczytałem na stronie rządowej, że y, można wyrazić swoje zdanie na temat tego projektu ustawy poprzez wysłanie pocztą elektroniczną swoich uwag. A więc wystarczy napisać maila tylko. Czy naprawdę w ministerstwie jest ktoś, kto wszystkie te maile będzie czytał? Tak, myślę, że odpowiedź brzmi tak, także dlatego, że w ministerstwach i w ogóle w instytucjach publicznych urzędnicy mają obowiązek czytać korespondencję. Co więcej, musi pozostać po niej jakiś ślad. Takie wszystkie pisma są odnotowywane. No a w przypadku konsultacji publicznych jeszcze jest dodatkowe takie zapewnienie, że na końcu musi powstać raport zbierający te uwagi, które z konsultacji wynikają. On musi zostać opublikowany na stronach rządowych. No więc nie ma szansy, żeby taki głos się zgubił. Więc jakby obowiązek, obowiązkiem to jest jedno, co jakby zapewnia to, że ktoś się nad tym pochyli, no ale drugie, ja oczywiście wiem, że czasami jest tak, że mamy różny, różny poziom zaufania do instytucji publicznych, ale ja jednak staram się go mieć. Konsultacje się ogłasza po to, żeby te projekty ustaw były lepsze i zawsze ktoś e, te uwagi przeczyta. To nie znaczy, że się z nimi zgodzi i że one na pewno wpłyną na ostateczny kształt ustawy. Natomiast e, no, będą, e, będą jakimś przedmiotem analizy w ministerstwie. Ale e, ta zmiana ewentualna w takim projekcie ustawy mogłaby zależeć na przykład od liczby takich głosów, gdyby pewna pula, pewna liczba ludzi e, to samo zdanie wyraziła na przykład. Kilkaset, czy kilka tysięcy takich maili pojawiłoby się z podobną uwagą. To byłaby szansa naprawdę, że to zostanie wprowadzone. Ja pytam z taką ostrożnością, no bo wie pani, jak to jest z tym zaufaniem do, do rządzących? Jasne, to znaczy y, powiem tak, wprost liczba y, nie ma znaczenia i szczerze, szczerze mówiąc nie powinna, bo to jest tak, że w przypadku różnych rozwiązań prawnych bywa tak, że y, one mogą dotyczyć relatywnie małej grupy osób, y, więc nie chodzi o to, czy tylko czy więcej, czy mniej ludzi zabierze jakieś stanowisko, ale o to, żeby w ogóle poznać tą różnorodność opinii, bo, bo może być tak, że my, my czegoś nie doświadczamy w prawo nas jako konkretnej osoby nie dotyczy, ale osób w innej sytuacji, osób z jakichś grup mniejszościowych, na przykład osób z niepełnosprawnościami może, no i wtedy wiadomo, że ich jest w społeczeństwie mniej, ale ich głos też jest ważny. Natomiast wyobrażam sobie, i zwykle tak jest, że oczywiście im więcej jest głosów, tym to robi większe wrażenie na administracji na politykach, więc być może wtedy trochę głębsze się tym sprawom przyglądają, ale nie chciałabym jakby sprowadzać tego do kwestii liczby. Znaczy to jest faktycznie tak, że czasami wystarczy jeden, czy kilka, czy kilkanaście głosów, które zwrócą uwagę na jakąś rzecz, o której projektując dane rozwiązanie nie pomyślano i to już może wystarczyć, żeby w ogóle pokazać rządzącym czy administracji, słuchajcie, spójrzcie na to raz jeszcze pod tym kątem, no może właśnie dlatego, że w zespole ekspertów akurat nie było osoby, która ten wątek zna, a jakaś obywatelka czy obywatel zwrócił na niego uwagę. No, czyli każdy głos ma znaczenie, powiem po y w takim językiem polityki, zwłaszcza Tak, polskiej. może to brzmi banalnie, ale to jest absolutnie prawda. Można trafić w internecie, tu trzymając się tej ustawy o zakazie korzystania z telefonów w szkołach publicznych, na takie kategoryczne y, podpowiedzi, polecenia, żeby na przykład w tych konsultacjach proponować rozszerzenie tego zakazu na przedszkola. No i czy to też rzeczywiście jest y, dobry pomysł, żeby wpisywać takie rozszerzenie zakazu, bo mam wrażenie, że to już trochę inna ustawa, trochę inne przepisy i to pewnie przeszłoby bez echa. To znaczy, to, to, to akurat nie jest powód, żeby tego nie, nie wpisywać w danych konsultacjach. To się dosyć często zdarza, że w konsultacjach konkretnego projektu pojawia się jakiś wątek i jeżeli osoby, które nad tym projektem pracują po analizach uznają, że on faktycznie jest ciekawy, sensowny, podejmują decyzję o jakiejś zmianie albo dodaniu jakiegoś wątku, to czasami to oznacza zmianę konkretnego projektu, tego, który był w konsultacjach, a czasami uruchomienie jakiegoś kolejnego procesu. Ja nie znam aż tak dobrze szczegółów prawa oświatowego, więc nie wiem, czy to, to jest sens już abstrahując od merytoryki, czy to by się dało w cudzysłowie wepchnąć do tego samego przepisu, czy tej samej ustawy, ale to w ogóle pokazanie takiego wątku tego, że być może część ludzi uważa, że ten zakaz faktycznie powinien obejmować też młodsze dzieci, no sprawia, że można się w ogóle zastanowić czy chcemy uruchamiać jakiś nowy proces legislacyjny jako ministerstwo. Także lepiej o tym napisać, korzystając z tej szansy że nie, niż nie, bo to chyba też jest jedna ważna rzecz o konsultacjach, że one są zawsze właśnie tą, tą oficjalną ścieżką, kiedy mamy tą pewność, że ten głos trafi i urzędnik, tak jeszcze mówiąc wprost, pewnie przeczyta go szybciej niż może jakieś zwykłe pismo, które przyszło mailem, bo ta procedura konsultacyjna jest jednak dosyć takim silnym mechanizmem. A tutaj mówimy o projekcie rządowym, ale takie konsultacje społeczne też pojawiają się i to dużo częściej na poziomie samorządowym. I tam też, jak pani przekonywała mnie przed chwilą, gdy jeszcze byliśmy poza anteną, warto brać udział. Tak, i to są takie konsultacje, które też mówiąc wprost, pewnie bardziej dotyczą naszego codziennego życia, bo projekty ustaw dotyczą no, wszelkich wymiarów życia publicznego. Wiele tych tematów może mieć takie poczucie, że nas bezpośrednio nie dotyczy. Natomiast w samorządzie mówimy o rzeczach bliższych, o tym, jak wyglądają inwestycje blisko nas, jakieś lokalne rozwiązania. Takich konsultacji, jeśli wejdziemy sobie na stronę naszego miasta czy urzędu gminy są dziesiątki w roku, pewnie nawet setki. W nich mogą wzi wziąć udział wszyscy mieszkańcy i mieszkanki, nawet osoby nie mające obywatelstwa polskiego, wystarczy mieszkać w jakimś miejscu. No i to jest takie faktycznie też wypowiedzenie się i danie znać tym lokalnym władzom, lokalnym urzędnikom, co myślimy o różnych pomysłach, które oni mają. I tak jak w ogóle cała koncepcja konsultacji, no to służy temu, żeby różne pomysły rządzących czy administracji mogły się jakoś zderzyć z potrzebami społecznymi i głosem obywateli i opiniami obywateli, po to, żeby na końcu było lepsze i faktycznie E, służyły A nam tak, wszystkim. Żeby, żeby wójt albo burmistrz nie powiedział później, ale bo ja nie wiedziałem, że Państwo mieli taki pomysł. Ewa Stokłuska z Fundacji Stocznia w trójce o poranku opowiadała o konsultacjach publicznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. A teraz piosenka dnia w trójce to nowość od lubianej też przez Państwa, o czym świadczą wyniki pierwszej trójki grupy Metro. Nie pamięć. Słuchamy. Juj kurz, płatki zbiędły róż, znak rozgrzanych serc na końcikach, ust mówisz, czekaj no nim na stanie nie pamięć Tańcz tylko tańcz, póki jeszcze trwa ten nasz wspólny sen, nasz pozorny świat zaraz przyjdzie mróz, a wraz z mrozem nie pamięć. Tylko o konsultacjach publicznych, ale też o rozliczaniu podatków dziś rozmawiamy. o no, Takie obywatelskie wydanie zapraszamy do trójki. To właśnie w sprawie podatków na dwa tygodnie przed terminem dwie dwójki i siedem trójek. Wyznawcy prokrastynacji twierdzą, że ostatni będą pierwszymi. Ale ja się rozliczyłem niestety. Nie ukrywam, że rozliczam się w miarę szybko dlatego, żeby mieć to po pierwsze za sobą, a po drugie, i teraz nie żartuję, celowo wskazać, 1,5%. To jest ważne. Tak zupełnie szczerze, jak idę potem prywatnie do dentysty albo jak idę prywatnie do lekarza, mimo że płacę miliony monet na te wszystkie ubezpieczenia, to wydaje mi się, że te 1,5% to są jedyne dobrze wydane pieniądze. Im więcej czasu, im więcej spokoju, tym rozsądniejszy wybór fundacji. Tak rozumiem ten głos. I się zgadzam. Zdecydowanie. Teraz DAFI, a za kilka minut skrót serwisu, ekonomia i pogoda w trójce.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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 7.30. Czas na skrót serwisu Trójki Agnieszka Drost. Komisja Europejska może dość szybko odblokować unijne fundusze dla Węgier, jak powiedział Brukseli, koresp brukselski korespondent Polskiego Radia, jeden z wysokich rangą unijnych urzędników. Jest wola Brukseli, aby nastąpiło to szybko, ale muszą przynajmniej rozpocząć się reformy, mówiła. Cała zablokowana pula to 17 miliardów euro. Prawie 150 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg wydarzyło się od początku tego roku. Takie dane podał Polskiemu Radiu em, Komendant Główny Policji. Trzy osoby zginęły, a 128 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski przypomina o zasadach bezpieczeństwa.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 Polska delegacja rozpoczyna wizytę w Japonii. To druga część oficjalnej podróży premiera Donalda Tuska do Azji. W ostatnie dni szef rządu wraz z ministrami gospodarki i rolnictwa odbywał spotkania w Seulu. Rozmowy z, koreka, z koreańskimi władzami zdominowały tematy związane z rozszerzeniem współpracy bilateralnej, z sytuacją geopolityczną i obronnością, technologią oraz nauką, a także wymianą produktów i gospodarką. A więcej informacji w serwisie o ósmej. A teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów i zachęcają do aktywacji konta na platformie Quantum AI. Obiecują duże i szybkie zyski, aby wyłudzić dane wrażliwe. Dlatego resort apeluje o niewypełnianie i nieprzesyłanie formularzy z podejrzanych stron. Za litr benzyny 95 płacimy dziś maksymalnie 6 zł i 12 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 58 groszy. Ceny dzisiejsze są niższe niż wczorajsze, mówi Grzegorz Łaguna, rzecznik Ministerstwa Energii. Gdyby pakiet CPN nie funkcjonował, ceny paliw byłyby wyższe nawet o złoty 30 zł na litrze. Mechanizm CPN obniżający ceny paliw będzie utrzymywany tak długo, jak będzie istniała taka konieczność. Resort Finansów poinformował tymczasem, że niższa akcyza na benzyny i olej napędowy została przedłużona do końca kwietnia. Zmianę władzy na Węgrzech bardzo dobrze przyjęli inwestorzy w Budapeszcie. Forint umocnił się, a indeks BUX zyskał prawie 5%. Przed nowym rządem jednak poważne wyzwania, bo Węgry mają wysoki dług publiczny i deficyt finansów publicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego powoła spółkę celową Chrobry, która wesprze kapitałowo polskie firmy zwiększające zdolności obronne państwa. Na rozwijanie technologii i zwiększenie produkcji tych firm przewidziano 7 miliardów złotych. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła tymczasem 20 milionów złotych kary na XTB. Według komisji spółka przekazywała nierzetelne informacje klientom lub potencjalnym klientom, nie sprawdzała należycie, czy mają oni wiedzę i doświadczenie konieczne do tego, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z usługami maklerskimi lub instrumentami finansowymi. Dolar dziś rano kosztuje 3,60 zł, a euro 4,24 Najwięcej słońca dziś w Suwałkach, o proszę, ale nie tam będzie najcieplej. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, 18 stopni Celsjusza, wczesnym popołudniem. W większości kraju dziś będzie pochmurno, a popada wieczorem na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce. Czyli takie dwa deszczowe ośrodki. Ośrodek władzy udał się za to, jak słyszeliśmy, daleko, dwie dwójki i siedem trójek. Pan premier odwiedził Seul, to całe szczęście, że jeszcze pszczoły śpią. Haha, ha, pozdrawiam. <śmiech> za 25 minut ósma. 21 minut do godziny ósmej jeszcze. To pierwsze nasze spotkanie będzie w porannej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Przegląd prasy. Nowy trójkowy głos, czyli Agnieszka Lichnerowicz w trójce od bardzo niedawna, ale po raz pierwszy w przeglądzie tak. prasy, czy to prasy międzynarodowej, bo tak sobie myślę, biorąc pod uwagę twoje zainteresowania i zawodowe doświadczenia, to pewnie powiemy o świecie. Będzie o świecie, ale, ale nie tylko o świecie. Mhm. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o świat, to dziś na jedynkach tych międzynarodowych mediów, tych, które się zajmują sprawami międzynarodowymi... Nie niech zgadnę. Donald Trump mieszane. Najczęściej Aha. Donald Trump, ale jest też jeszcze trochę miejsca dla przegranego Orbana, tudzież dla jego następcy. I, i rzeczywiście te dwa tematy... Królują, te, dwie te dwie twarze królują. Tak też jest w polskich mediach, łącznie z tak zwanymi tabloidami rzeczywiście w Polsce Węgry. Węgry zdominowały wszystko pod każdym możliwym względem w polskiej prasie. Ja widziałem takie zestawienie, to oczywiście humorystycznie gdzieś w mediach społecznościowych, wybory, które interesują Polaków, czyli tam wybory papieża, Eurowizja, kilka było, <śmiech> tylko w tym wybory na Węgrzech, okazuje się, że to nasze... A i wybory drzewa roku jeszcze. Ale jest coś w tych relacjach polsko-węgierskich, nie nie tak prosto jak w tej opowieści o bratankach, ale te nasze losy jakoś się rzeczywiście w ostatnich nie tylko latach przeplatają. Jest, są oczywiście wątki polskie też w węgierskich wyborach i to między innymi na jedynce faktu, ale nie tylko we w, w chyba wszystkich tych gazetach papierowych, dokąd teraz uciekną. Chodzi oczywiście o tych polityków związanych z poprzednią koalicją rządzącą, którzy przed różnego rodzaju podejrzeniami i zarzutami schronili się, dostali azyl albo schronili się właśnie na Węgrzech. No i pytanie, czy teraz po, po, uciekną do Donalda Trumpa, ale te analizy dotyczą e, oczywiście gospodarki Rosji, co mnie szczególnie e, interesuje tego, jak Rosja będzie nowego przywódcę Węgier próbować no, rozgrywać. jeszcze, że Peter Magier, e, nie mówi Rosji nie. On tam wspominał w swoim przemówieniu wczoraj, albo to było na konferencji prasowej, że no, Rosja będzie i my będziemy i musimy się układać z Rosją. I mamy silne uzależnienie energetyczne, chociaż e, e, Amerykanie m, mogą za co jest innym jeszcze wątkiem, zastępować e, trochę w Rosję w tej roli. Więc rzeczywiście e, jeszcze ten trzeci temat a propos twarzy Donalda Trumpa jest też w polskiej prasie oczywiście... <sighs> ta grafika. Ach tak, czyli Chrystus uzdrowiciel to znaczy zdaniem Donalda Trumpa lekarz Czerwonego Krzyża. Tak, czyli... Profesor Rafał Wilczur, szanowni Państwo, yy, tak naprawdę. E, ale co, mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze o tym rozmawiać przy, w innych programach, ale no, wydaje się, że administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję, że z Watykanem tym instytucjonalnym kościołem katolickim idzie na bitwę o duszę. To jest bardzo ciekawe, ta kwestia religii w Stanach Zjednoczonych. Ale to, Zobaczymy... to też ma, zobacz, yy, wydźwięk na świecie, bo także w Polsce osoby, które do tej pory raczej pozytywnie wypowiadały się o administracji czy rządach Donalda Trumpa, trochę zmieniają zdanie. To też zauważa internet, to też się pojawia w mediach społecznościowych. To, to będzie bardzo ciekawe. Ja, ja bym nie lekceważyła tego ruchu, to, tego ruchu tych nacjonalistów chrześcijańskich, którzy budują siłę od kilku dekad, więc to są projekty strategiczne. Ale żeby nie było tylko o zagranicy, choć w polskich mediach Iran też jest i w kontekście, w gazecie wyborczej, drożającego paliwa lotniczego dla tych, którzy lubią skorzystać i polecieć, a w dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że Stany Zjednoczone zarabiają na wojnie w Iranie, ponieważ ich LNG się lepiej sprzedaje. Ale chciałabym, wystarczyło nam czasu, więc od razu przejdę do tekstu, który wydaje mi się bardzo ciekawy. Dziś w Gazecie Wyborczej pierwsze badanie o tym, jak mężczyźni postrzegają ruch tradwife. Trad no właśnie, jedna, chodzi, chodzi, kojarzy Jedna trzecia Amerykanów kojarzy, a jedna nie. To jest taki ruch tradycyjny w mediach społecznościowych. Można znaleźć nagranie kobiet w takich sukienkach retro, uśmiechających się, gdy opiekują się dziećmi, sprzątają dom. No i to jest taki ruch kobiet, które chciałyby, jak w latach 50., bo to jest oczywiście idealizowane, czyli realizują się w roli żony, matki, opiekunki, gospodyni domowej. To jest ich aspiracja, to jest ich marzenie, to jest w tych kolorowych, różowych, zawsze barwach te filmiki. No i, i, i wiemy, że ten ruch rośnie w siłę, znaczy nadal to nie jest jakaś wielka fala, ale w Stanach Zjednoczonych od kilku lat się o tym dużo mówi. No i jest pierwsze badanie, co sądzą o tym mężczyźni, mhm. o, o tym, że kobiety, część tych kobiet, która w tych rolach by Marzy się o trwałej tak. ondulacji. No więc y, y, ci mężczyźni, którym się y, to podoba, to po pierwsze podoba im się dlatego, że no, uważają, że to jest natura naturalna rola e, e, kobiet, że mhm. te podziały ról dają im poczucie e, bezpieczeństwa, jasne zasady, bo oczywiście ten ruch zakłada, że jest ten mężczyzna, który zarabia na całym, cały ten układ, na cały mhm. ten dom, no bo ona zajmuje się domem, no A to on ma brązowy garnitur i chodzi do pracy z tym. I musi zarobić bo to jest zadanie, to nie jest tylko przyjemność, to jest zadanie, ale oczywiście jest w tym też taki mm, seksizm, tak bym to nazwała, to znaczy atrakcyjne dla mężczyzn jest władza, która wiąże się z tego rodzaju relacją. Ciekawe jest to, że w tym ruchu konserwatywnym, bo to jest oczywiście bliższe osobom po poglądach konserwatywnych, to jest w konflikcie z takim etosem pracy, więc pojawia się też taka lekka pogarda, lenistwo, siedzą w domu i nic nie robią. Więc wydaje mi się, że to jest ciekawe, na może niewielkim, ale szerokim badaniu naukowym, no pewnego zjawiska, może niewielkiego, ale dosyć ciekawego w naszej kulturze, po jednak dla mnie satysfakcjonującym pewnym zwycięstwie feminizmu, który pozwoli mi pójść na uniwersytet, pracować i tak dalej, no, część z kobiet e, chce wrócić do bardzo tradycyjnych. No tak, i na granatowo przychodzisz, danie na różowo do radia, tak. to już w ogóle skandal. Tak, tak, Agnieszka Lichterowicz w, w przeglądzie walidacja... pracy dzisiaj. <laughs> bardzo Dziękuję. the guy. bo bym był zapomniał, ale jeszcze Agnieszka Lichnerowicz zaprasza na dzisiejszy Klub Trójki. Tak, o 21, więc odetchnięcie Państwo ode mnie na chwilę. Wrócę, a dziś w Klubie Trójki będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście niewidzialna ręka rynku daje, wspiera dobro wspólne, dlatego, że będziemy wracać do wielkiej, najsłynniejszej chyba książki ekonomicznej Adama Smysa o bogactwie narodów. Nawet jeśli Państwo nie znacie, to tak naprawdę ją znacie. Ona 250 lat temu została wydana, więc rozmawiać o niej będziemy ile Mitów i leprawtek. Może słyszeli państwo uderzenie drzwi, zamknięcie drzwi z przytupem, gdy Agnieszka Lichnerowicz zapowiadała Klub Trójki, to Renata Grochal wchodziła do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak zamaszyście pojawiłaś się dzisiaj, więc zamaszysta będzie też rozmowa bez uników? Będzie krótka, bo niestety profesor Włodzimierz Wrubel sędzia Sądu Najwyższego, spieszy się na rozprawę, musi ubrać się w togę i e, orzekać w ważnych sprawach, ale zanim rozprawa, to rozmowa bez uników... Pan profesor będzie próbował odpowiedzieć na pytania, co dalej z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy na razie mogą e, za zgodą szefa Trybunału przesiadywać w bibliotece, ale nie mogą prowadzić rozpraw. E, zastanowimy się, czy ten problem jest w ogóle do rozwikłania. To 8.13. Serdecznie zapraszam. Niech A nam w trójce i Państwo w trójce. Są takie żony, które rozliczają. Ja to co roku robię. Oczywiście rozliczyłam dosyć wcześnie. A za to możemy być z mężem na bali. Na bali siana w ogrodzie. Taka nadpłata. Podatku Pit. Teraz Kuba Ambrożewski za 9 minut. 8. Piosenka do wyjaśnienia. Harry Styles. Watermelon Sugar Jak rozpocząć życie po Boys Będzie, zwłaszcza jeśli to najpopularniejszy tego typu zespół na świecie? Na to pytanie przekonująco odpowiadali już m.in. Robbie Williams czy Justin Timberlake ale Harry Styles po rozpadzie One Direction wybrał swoją drogę. Jednak jego debiutancki solowy album bywał określany jako Sign of the Times i dziewięć innych piosenek. Na kolorowego, poptymistycznego Harego trzeba było poczekać do jego drugiego albumu Fine Line. Jak twierdzi sam wokalista, najtrudniejszym do ukończenia utworem na płycie był największy z niej przebój – Watermelon Sugar. Sama kompozycja powstała błyskawicznie podczas jednodniowej sesji w Nashville, gdzie przystanek miała trasa koncertowa Anglika. Jak głosi historia, wokalista dostał w prezencie od swojej ówczesnej dziewczyny Camille Rowe książkę. Była to wydana w 1968 roku postapokaliptyczna powieść amerykańskiego pisarza Richarda Brotigana In Watermelon Sugar, w której z tytułowego Arbuzowego Cukru buduje się całą nową rzeczywistość. W 2017 roku modelka zdradziła w wywiadzie dla magazynu Elle, że to jedna z jej ulubionych książek. Styles miał egzemplarz powieści ze sobą w studiu tamtego dnia i w pewnym momencie improwizując sięg po frazę Watermelon Sugar zabrzmiało chwytliwie. Wokalista przyznaje jednak, że przekształcenie tego szkicu w gotowy singiel zajęło kolejny rok i wiązało się z mnóstwem frustracji. Czy było jednak warto? Chyba tak, bo piosenka stała się jego pierwszym hitem numer jeden w USA. Wydarzyło się to już w niekoniecznie postapokaliptycznym, ale pandemicznym roku 2020 jesenka do wyjaśnienia She's saxophone like berries on a summer evening and it sounds like a song I want more berries and that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in breathe me out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 Super 10.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 Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl Smartfony, laptopy, telefony